Sobotę odbędzie się konferencja Biblia o finansach. Jeżeli kogoś się dziwi to połączenie, to być może za chwilę pozostanie nieco mniej zdziwiony, bowiem już w tej chwili gośćmi Radia Emaus są panowie Wojciech Nowicki i pan Krystian Sobański. Witam serdecznie panów. Witam serdecznie. Organizatorzy tejże właśnie konferencji. Na materiałach promujących to wydarzenie możemy przeczytać, że mamy poznać ponadczasowe zasady wynikające z Bożego Słowa, które pomogą Tobie i Twojej wspólnocie doświadczyć prawdziwej wolności finansowej. Czymże ta wolność finansowa, dodajmy prawdziwa, jest? Prawdziwa wolność finansowa to jest taki stan człowieka, kiedy rzeczywiście może skupić się na tym, co jest w życiu najważniejsze, czyli skupić się na swojej relacji z Bogiem i na wypełnianiu Bożej woli. Natomiast łatwiej może dla każdego człowieka byłoby zrozumieć odpowiadając sobie hm, jak mogę określić się, że ja nie jestem w wolności finansowej i tu jest wiele takich symptomów, na przykład troski. Jeżeli byt troski mnie zapełniają, moje życie, jeżeli e, cały czas się denerwuję, co będzie, jeżeli e, rządzi mną mnie pokój, to jest to pewien stan e, już niewoli finansowej, e, ponieważ są to na przykład troski o rachunki, jest to troska o to, czy wpłyną mi e, środki za moją wypłatę, e, jeżeli e, jestem w sytuacji, kiedy muszę sobie, czy decyduję się, żeby sobie dogodzić, bo byłem tak zmęczony, byłem tak zestresowany, muszę teraz pojechać na urlop, na który mnie nie stać, to jest to również stan e, braku wolności finansowej, bo nie decyduję wtedy rozsądnie. Kiedy muszę zakupować e, różne rzeczy, e, żeby sobie się dowartościować, to jest to brak wolności finansowej. Czyli na stan prawdziwej wolności finansowej mogą sobie pozwolić tylko ludzie majętni? Nie. E, na prawdziwą wolność finansową może sobie pozwolić każdy ponieważ to, kiedy nie wydatki będą panowały nad nim, tylko on będzie panował nad wydatkami, kiedy będzie rzeczywiście solidny, nie tylko po stronie dbania o swoje przychody, ale również solidny po stronie wydatków, kiedy po prostu będzie wydawał nie więcej niż zarabia, to taki człowiek jest bliski już wolności finansowej. Oczywiście, też myślę, że ważna jest tutaj jego relacja do, do, do środków finansowych, do tego, co otrzymuje do tego, co wydaje. To jest też kwestia y, odpowiedniego stosunku do, y, do tego, czym Pan Bóg nas y, obdarza. Y, czym się kierujemy w naszych wyborach? Czy się kierujemy tym, że coś należy zrobić? Każdy z nas ma troski jakieś związane z dbaniem o, o dom, o rodzinę, y, ale tutaj chodzi o to, co nami kieruje, co nami naszymi wyborami rządzi. Jest takie powiedzenie, się słyszy ostatnio, że ludzie dzisiaj kupują rzeczy, których nie potrzebują, żeby imponować sąsiadom, których nie lubią, za, rzeczy, za pieniądze, których nie posiadają. No i coś w tym jest. No i taki stan z pewnością nie jest, nie jest stanem wolności dziecka Bożego, takiego, którego Pan Bóg powołuje do tego, żeby świat zmieniać żeby być za ten świat odpowiedzialnym, realnie. Taki problem dotyczy dużej części naszego społeczeństwa. Jak panowie mają okazję spotykać się z różnymi ludźmi, czy to zawodowo, czy osobiście w relacjach bliższych, bądź nieco dalszych ze znajomymi, widzą panowie, że no właśnie, z tą prawdziwą wolnością finansową jest generalnie problem w Polsce? Z prawdziwą wolnością finansową jest generalnie coraz większy problem w Polsce i oczywiście tu są różne mierniki. Jednym z najbardziej takich pokaźnych mierników jest badania dotyczące zadłużenia Polaków i tutaj Infomonitor Gospodarczy publikuje co mniej więcej co kwartał takie badania i za ostatnie badania podają, że już niespłacone w terminie zadłużenie Polaków się osiągnęło astronomiczną kwotę ponad 20 miliardów złotych, gdzie jeszcze w maju 2008 roku było to tylko 7 miliardów złotych, czyli można powiedzieć, że w ciągu dwóch lat się potroiło i y, liczba osób, które miały problemy ze spłatą y, terminowo swoich y, długów, swoich rachunków w roku 2008, w maju to było 1,2 mln, w tym roku już w tej chwili przekroczyło 1,8 mln ludzi i takich ludzi, którzy nie są w stanie regulować swoich należności, których należności były dłużej niż 60 dni po terminie niezapłacone i ich kwota była większa niż 200 zł, jest już blisko 2 miliony osób dorosłych. I to jest, uważam, jeden z bardziej interesujących mierników to oznacza, że na przykład w Wielkopolsce ponad 50 osób na 1000 mieszkańców nie radzi sobie z swoimi zobowiązaniami. Tutaj to jest taki minimalny stan, wskaźnik zadłużenia i minimalny wskaźnik braku wolności finansowej. Do tego jeszcze trzeba oczywiście dodać wszystkich ludzi, którzy jeszcze dzisiaj balansują na krawędzi wypłacalności, ale funkcjonuje to na zasadzie, że idą po swoją wypłatę, ale niestety nie sami, bo ich wypłatę przychodzi bank, jeden, drugi, trzeci. Po ich wypłatę przychodzi kolega, któremu pożyczyli. Po ich wypłatę zgłasza się Fundusz Świadczeń Socjalnych i Mieszkaniowych w Przedsiębiorstwie. Po ich wypłatę zgłasza się oczywiście telekomunikacja, zgłaszają się firmy ratalne, zgłaszają się jeszcze inne e, instytucje, od których wzięli pieniądze, żeby sobie no, cokolwiek e, zdobyć. I chodzi tutaj właśnie o, o to, jak, y, jaki mamy stosunek do tego wszystkiego. To wszystko nie przychodzi samo z siebie. Czy w ogóle tak, czy w ogóle się zastanawiamy, panujemy nad tym, gdzie nasze pieniądze odpływają. tak? Czy właśnie jesteśmy zaskoczeni kolejną ratą kredytu, czy jesteśmy świadomi, że zdecydowaliśmy o tym, ponieważ wcześniej oceniliśmy, czy jesteśmy w stanie spłacać nasze zobowiązania, czy to, co kupiliśmy za ten kredyt było naprawdę nam potrzebne i czy to, na co pieniądze nasze wydajemy, jest tym, na co Pan Bóg chciałby, żebyśmy je wydawali. A takie wskazówki. jeżeli chodzi o możliwość osiągnięcia stan prawdziwej wolności finansowej, możemy odnaleźć w Biblii, prawda? Tak, Biblia jest pełna takich wskazówek, natomiast oczywiście ważne jest, aby zmienić nawyki, aby właśnie zgodnie z tym, co Słowo Boże mówi, aby zacząć zmieniać nawyki, ponieważ jeżeli Słowo Boże w kwestii zadłużania się, Słowo Boże nie, nie zabrania zaciągania długów, ale Słowo Boże zniechęca do zaciągania z długów. Słowo Boże zniechęca do ponadnormatywnego zadłużania się, do niepotrzebnego zadłużania się. No przykładowo, jeżeli stać by mnie było kupić dwupokojowe mieszkanie, a biorę kredyt i kupuję czteropokojowe mieszkanie, no to, to zdecydowanie Słowo Boże wskazuje na to, że bądźmy, postarajmy się popatrzeć na swoje potrzeby, nie tylko na swoje zachcianki. Już za chwilę poproszę Panów o kolejne przykłady, ale w tej chwili zrobimy sobie krótką przerwę, a po niej konkretne cyfry Pisma Świętego właśnie w kontekście gospodarowania własnymi środkami. To zapowiedź konferencji Biblia o finansach, która odbędzie się już 11 września w najbliższą sobotę.